Cześć, przez znowu nasz A ty nie jedziesz z nami? Coś... Idę, idę. A w ogóle chyba dzisiaj jest dzień tęgowy. To... Mieszki! Mieszko, mieszko. Mój koleżek. Koleżek. Dobra, pytam się wstrzymam. Czy zna kogoś woksywie Sinobrody? O! No. <grym grym> Zlekał prawda? Sinobrody? Nie. <grym> Czy ja dobrze czy tak wczoraj najmniejszych? Chyba silnogrody Silnobrody <grym> Tak A, No on ma, y, ma, ma. Ma biznes. Ma biznes w, w Folkrest. A czym się zajmuje dokładnie? On ma y, małą jakby, można nazwać filmę, która zajmuje się przeładunkiem statków, które dopływają do serii. Tak, i przyładane do zakupu, które są na dole. A prostu ci budzają. jak z kaszurek, Pewnie zawsze zabieracie coś do siebie. Dziwne, że nie wiem. Nie To Pewnie zabieracie się od siebie. coś od siebie. Że będę taki najebanek, czy mi się wydaje, że tu wczoraj mówiłeś coś o swoich bratach, ojcach i tak dalej? Tak, nie się. O co chodzi? już pomóc? No, smutna historia. Dobra, zresztą w skrócie, że zabiłem jednego ze swoich braci Który nie był Benkarty Tak, bo on jest... Bo ja jestem na nie? bo jestem I nie jest tam Benkarty, braci, mm. braci, nie bodaj, tam o, o, o, o, czy Benkarty? Chciałbym sobie, sobie odgodać on tam nie zgodzimy, że w nie w godzinie. On tam też tak, tak, tak, Ale ten... Później była taka, że chcesz tam... Wiesz... No, kłótnia by było, chłai... Dobra, yyy... No teraz... Parę pytań do miasta. Pierwsze, jest jakiś warsztat wynalazców, gnomów, coś takiego? Tutaj. Nie. Nie spotkałem się z tym jeszcze. Chyba to za w ogóle duże miasto, małe miasto? Sulejów? Nie, średnia. Duże Biotrów. miasto, małe miasto. No nie, 2000 <śmiech> mieszkańców. To piwnicy swoich! No, sulejów. 2000, <śmiech> 2000 mieszkańców. to kurwa, to są no, no, sulejów. Ale no, jak, tutaj, jak, jak na tamte czasy, no to... No no. Ale jest, jest większe, A, jeśli chodzi o rozmiary, ale jest takie, wiesz. Fest! Folkest. <gryst> jest w sensie. No takie biedniejsze jeśli chodzi o rozwinięcie. Hmm. Prawo z jakieś pola to można parę sklepu rozprzać. <gryst> no myślę, że bardziej. to może idziemy? Poczekaj, Poczekaj. trzeba to... coś tam wymyśleć. Wiesz, że za dużą sensację. Strasznicy nie no, będą chcieli od nas... Strasz przełapie z Tobą i jeszcze z tym debilem Mówię to perficku. To możemy mieć kłopoty Jak mówisz, że się o... Ja. czy o... Czy o Z tymi debilami I... Możemy mieć kłopoty, bo są trochę rozpoznawalni z tego co słyszałem w tym mieście Dobra, jest dzień targowy, jest czysty. Tyle straży, tyle ludzi, którzy ich mogli znać. Czas się schować. Dobra, proponuję, żeby nie zbudzać sensacji. Każdy pójdzie sobie w swoją stronę i spotykamy się po 6 godzin. Tutaj w Kaczmie? Dobra, dobra, dobra. Nie rozdzielajcie się. Nie rozdzielajcie się. Dobra, idźmy razem. Do bo Nie rozdzierajmy się, nawet nas znajdą, to ja się teleportuję i was zostawię na pastwo losu. Proszę, nie rozdzierajmy się. Pójdziemy z wójtami. Nie, no dobra, nie rozdzierajmy się. Ty mnie odbierać. Kto tam? Biorę. No właśnie numer, no, tego nie znam. Nie odbieraj lepiej, nie odbieraj, bo Można już się okazują, No właśnie, jakieś coś. Mhm. Nie, ale przyjemno. Nie odbieram, no nigdy będę no po prostu ich sygna. Ja jestem w domu, się wdeczą i mam... Marcin, gdzie jesteś? Volkers. Okej, okay. no to ogólnie wychodzicie, wychodzicie z skaczmy. O! Jest poranne. <laughs> Czekaj! Nie! Jest poranek. O, Szczególnie jest, jest taki przyjemny chłód po nocy pełnej deszczu co? E... <laughs> Ale nie, dobra e... No i widzicie, widzicie drogę prowadzącą nam most, przeprawę przez rzekę, prowadzącą do miasta mm -hmm. Zskoczecie, idziemy Jacyś ludzie tam właśnie zbierają się ze swoich gospodarstw, idą tam z jakimiś towarami no i idą. Idą tam gdzieś No i wkraczacie do do miasta. Nie miasto ma takie ciasne, wybrunkowane uliczki. nas o Fajnie. Okay. Jest ma, masa takich jest domków. Y, Natomiast się trochę też w spinach w terenie, więc te ciasne hmm. uliczki, te przyprawki między tym jest po prostu mnóstwo ludzi, wiesz, wszyscy zbierają się tak, że trzeba trochę przepychać, DP i ten. Eee, no i jakieś wiecie. nie wiecie Mniej więcej do targowiska, żeby prowadzić. Żeby... A, dajcie mi swoje z tych kartek tutaj, z tych głównych, bo za każdy, każdym razem muszę czymś zadejtowanym. Passive Perception i tam, co tam jest. Aha. Passive Perception 12 inside. Passive Insight 17 Dużo 17 Cogniz? Ja mam Passive Insight 13 i Perception 15 Co to jest insight? Wzgląd, ale my Do czasy kontaktów międzyludzkich Aha, so bo jestem ten deboznik, ale... A ty? Ja mam to 12 Dobra No to... Y nie potrzebuję na no razie dużo pieniędzy. O, z Twojego buka sobie mogę ulepszyć? Czy to, to przy przelewaniu tylko? Jakie jest Książkę? No to tam, tam z zaklęciami takim. Jak ulepszyć książkę? Dokleić, dokleić kolejne kartki. No, to, to, jest, to się samo można pewno nie? Jak zdruga zakończenie nowe zaklęcie, to nawet ci pełno do z Ale nie, bo mam przecież ten. A chodzi o rytuał. Ritu, no, no, tak, tak, tak, tak. To musisz musi dokupić. Ale to lepiej już przy w domu, tak? Bo nie masz tego spisu teraz dokładnie. mam, ale to jak tak sobie bierzesz z listy, to zobaczysz te drogi. No. to tak, ruszacie, musisz się trochę przepychać. Typek. Gdzieś kryjecie? Po drodze. sam. Po drodze zwraca waszą uwagę w takim. miejscu, gdzie trochę jest mniej ludzi, zwraca Waszą uwagę taka scenka stajecie blisko, jest e, przed domem sobie taka matka i taki, dzie, taki dzieciaczek, taki wiesz sypane włosy, e, czarne i on taki skoro, na tak... Ile hmm. razy, ile razy ty pachorzy nie do nie ty ma ci powtarzać, że masz nie grać na kogo mi ty wyrośniesz, no nie? i widzi tak na was tak od razu jej oczy po prostu błyszczą Ha! Za karę! Widzisz tych trzech dżentelmenów? Za karę! Masz przez cały dzień im pomagać! Tak, to... Panowie wychowają, prawda? Widzicie, ten bachor, macie mu nie popuszczać. Będziemy po prostu wszystko na i to nauczy go szacunku do pracy, prawda? I ja będę po robię. Ja nie wiem jak dalej, ja nie potrzebuję Dobra, chodź. I chodź, ten chodź, dzieciak chodź, tak chodź, na was patrzy. Chodź. Dzień dobry. Dzień dobry ten. Dzień dobry. Ja. Jak, tak. jak tak. miniemy dwa dnia Każdy minut tylko to uciekaj, rób sobie co chcesz Nie, mam radę, pierdol jak... No czego kradę? Mówisz po leficku, kurwa debilu, on ma iść z nami się cały dzień No i po co, mamy już dwóch idiotów? No dobra, no to... Ale on nie wygląda na idiotę ten dzieciak, słysza niego Ja tak, no tak patrzę, to nie jego kolczunkę, tak... Nie a nie! No, jezu, yes, znowu chodź go weźmiemy, no! Chcesz być filerem? Nie <grypering> <grypering> tak, następnego wieczora. jak jakby ci to powiedzieć, masz 6 lat. <grypering> no dobra, młody, słuchaj. Gdzie tu można kupić? jakąś. Jestem Mateusz. <grypering> no dzięki. to no, to chodzi tak, Mateusz, taki chwilowy. No. Ja, ja, ja mogę być przydatny. I znam całe miasto. Ooo, naucz miasta. miasto. Naucz mi miasta, a my cię nauczymy przeklinać w każdym języku. Dobra, dobra, i co Dobra, gdzie jesteś? A jest kurwa. <grym zkuć> dobra, ja potrzebuję jakiejś broń stansowania na pięć. Jakiejś zajebiste, jakiejś mega. Jesteś w ogóle no, jakieś magiczne oręże, czy tylko pijany kowal wykuwa pół sztyletu w nocy i y kupuje go w skandaliczną cenę. Wszystkie jakie produkty znajdują się w. Które turecku ciężkie to będzie znane naprawdę. Tom tak zwanym pół księżyca. Gdzie? Co? tak tak, półksiężyca. księżyca. W tureckie coś? Nie, nie prowadzi poniedziałek. Ale nie jest Turkiem. Z Daisy. Co? Dobra. Młody jeszcze jesteś na no. łóżku. Dobra. Prowadź! Making zabijania w oczach. Nie. Nie wyznanie ślało. Dobra, Idziecie to tam. Mam ma różne ubrania dobra. i tak jak No i Idziemy więcej. I Kongiś, Ty zauważasz tak yy, mimochodem, yy, że gdzie gdzieniegdzie na budynkach są yy, przybite do ścian portrety. Portrety gończe. I jak tak się przybliżasz to widzisz, e, że jest e, nagroda za złapanie znaczy e, na, nagroda za danie informacji lub e, przekazanie osoby e, i są portrety e, podpisane z Sander gdzie jest no mniej więcej e, tak na, na bazgrany ten rysunek tak, no średnio podobny z e, szramy Y, gdzie y, też tak, no, no ludzie go znali, więc mogli go zrobić e, podpisane y, tam Cordis, Elf i z, zupełnie taki typowy Elf, który <grym> jest zupełnie nie jest do ciebie podobny i e, e, Eladdin Erodit i y, to Eladin jest podkreślone, ale rysunek też jest zupełnie w podobny e, Wiem. Tak. będą mieli do ciebie problemy, to powiedz, ten że, dzieciak... wysłany, że to jest renegat, tamten ladrin i z, jesteś zupełnie kimś innym wysłanym, żeby tego gościa złapać. I to będzie bardzo sam siebie goni. I Ten, ten, e, ten dzieciak tak, Potem, tak Na co pan patrzy? Jak patrzy na to? Jak po was? My? Na to? Po was? Po to, my tak głównie? Tak... Ale są jubiście! Jesteście <śmiech> poszukiwali? I wiele raz wysoki po prostu... Biorę tego... Kogost. <śmiech> Jak, ja, jak, jak tylko mu coś zrobisz, to pożałujesz. Poczekaj, ja mam plan. Bo ty masz chęć zabijania dziaków. Ja nie mam chęć zabijania dziaków. No to nie ma.. Ja woli komuś ktoś powie o nas, to będzie z źle To będzie ciekawie? No. Nie, nie, a nauczyciel nie zabijać, kogoś, gwałci. Dobra. No Dobra, możesz zacząć swoją pracę od znalezienia jakiegoś. Szabranego fryzjera Co? Patrzę po nim i po tym zdjęciu Trzeba tak, tak. go kurwa golić, nie? Właśnie ten pomysł miałem właśnie w karczmie będzie na łyso i założymy dresy tak. tak. Patrzysz tak. na niego, na ten plakat Wyjmujesz masz i dorysunkowujesz dłuższe mące Ale nie, mój wygląd jest Zajebisty A, ten... Mój... <laughs> Pomylił mi się nie, no jak długo było, nie brwi. Słuchaj był na imprezie, to tak. <laughs> nie, poza mnie, taka... Widzisz, kiedyś koleś bez brwi? Wygląda strasznie. No, to mi się skupia. Ja widziałem. A tak, że na seriose sam zgonił? Nie, ktoś zgonił na imprezie. To jest, kurwa, największe hausty No, naprawdę. Wszystko można przeżyć Tak, albo... ale niezgodnie nie wygląda się tak strasznie Bo nawet Strasz, jak ktoś, nie. kurwa, ogolił ci głowę, nie? To, to, już to, to karpę jest lepsze To jest lepsze No, zbawne. odrosną ci za dwa tygodnie tak, że będziesz musiał pokazać no i tak dalej, nie? Ale, dwa brwi to dwa tygodnie się z w domu, nie? Mhm Już lepiej z podbitym okiem, bo wygląda tam on jest lepszych dresków, nie? Ale, ale tak nie strasznie to bo. wygląda, jak się nie ma brwi, daj ja spokój. Dobra eee, Tak za ciągą kaptur trochę, wiesz Dobra Okej Zrobili mój rocker no i <kł> zaprowadź mnie, zaprowadź nas najpierw. czekaj, inaczej. Czy ten miziorek, który prowadzi ten dom Półksiężyca, czy jak to się to nazywa prowadzi jakiś. mógłby nas podać, że jesteśmy cikinerami, czy łączysz to? Jeżeli by rozpoznał to możliwe. Pozna, no nie na pewno rozpoznaliśmy. To, z... na... to, to, to jest RK, Arkana arka to jest nie. Do to wszelkich to, magicznych wierzy. rzeczy. Te to jest wszelkiej... magia, to już tak jest ika. powiedzieć. <głos> Dobrze, może nie ozbierć, <głos> Dobra. To prowadź tego i nasz problem. Czyli to mogę robić jakieś rzeczy magiczne, których nie mam w czarach, tak? To mogę rzucić na ten, ten? Nie, to są, to są rytuały. Ma no ktoś z nas stylet? Ja mam. Jeszcze mam. Muszę się odgolić. Bo nożyczki zaraz ukrójmy. No. Odetnij się kiepa. <grymne> Poznają go? <Tego? grymne> no co ty robisz? No nie może. No dalej no, Dobra, no to co robisz? Biorę od niego, sztyle, się gole Ale słuchajcie są w swoją brodę no, Czemu? Co ty Dobra, Dobra. Dobra. no sk sobie, jest ten piękny zaraz. Piękny zaraz afro <grymne> To jest tak nie. No nie, zobaczymy, jak ci to wyszło. Mm, masz w skillach gęstność. Wy w ogóle nie z tego. Daj mi przykładowo, niestety, w skilli. masz w skillach golenie? Nie, masz w skillach golenie. Flaszk, tej masz nie. A nie masz w atletyka atletyka, atletyka, atletyka, atletyka. atletyka prąd nie tyka. Dyplomacja. To nie, to musisz w takim razie rzucić po prostu na. Dekstrypt. Karolina. Mmm. O, mogę już rzucać 4 ten. Albo... ono. Tak mam nie tekst z ty, ty mnie możesz skożyć, z... bo ty masz mniej więcej tekstality. No mam w kój No to bardzo, że To od razu ci też włosy. A ty ty yeah. że możesz rzucać 4 ty. Bo mam... Y, tutaj basic attack. Dobra, chuj, range. Na się. Nie wiem tyle masz? No 8. 1 art. 1 Znaczy 8 ogólnie. Sam sobie Ty tutaj... masz 3. Czyli masz 11? Nie. No bo to jest napisane. Plus 3, to a, jest tak, to? to... Nie jest. Poczekaj, to ja po DD zrobię prawki zaraz, bo ja mam 5 z no. Nie jest to najlepsze odgrywanie się z tego życia To na ja, ja najpierw gole szramę. jesteś tak, y wiesz, tak tutaj zostawiony jakiś właski, gdy tak, tak ustnie nie dbaje o. na kalużnie. Bo że nie jesteś Ja rzucę jeszcze do gole szramę 12 i 5 to jest 17. No to ustaluj. No, no. I Teraz tak patrzę na kurwa jeszcze gorzej niż było poprzez. <gulatuj> I rzuciłem jeden, nie? <gulatuj> no to pięć no to... że wychodzi bez broni. To, to, to, to, zaciąłeś go prostu, bo i teraz nie, nie tyle ma takie wiesz, małe ma gębki właśnie. No, tyłu... no, nie będzie to bliznyda, ale ma, ma strupa takiego, teraz. znaczy ma gościętą tą Cieszę się, że ma machnął. To jeszcze no, raz możesz wrzucić chyba, nie? Wiesz, przecież tam chręc i, tak I takie zagę Dobrze, go, go, go, go, go, go, go No dobra, jeszcze raz O, 6 i 5, to jest 12 Widzisz, chora ma przyjemniejszą twarę Nie, nie, jesteś w stanie tego poprowadzić Dobra, pierdolet no, no, no, A, jeszcze włos mu zetknę Nie, pierdolet Sileń włosów Zobaczył że Nie ścinał włosy. No Zobacz, brzeganie pokinieniem. Ale jak Cię poznają, kurwa, tam wchodzą do więzienia. A my będziemy musieli zapierdalać strażników i będziemy Dobra. się z nich Dobra, sprawa, nie, nie. Nie, może opuścić do karczmy? Lepiej? Ech, nie. Okej, okay. już okay, Nie chcę żeby Zapuszczaj. Brzeganie Dobra. Dobra, no to dochodzicie do domu księżyca. Albo biorę sobie, nie wiem, jakiś kawałek materiału, nie jakieś tam coś koszoli, nie? I tak sobie zaciągam tutaj do, do nosa. Okej. Okay. Nie wyglądasz wcale tak. <śmiech> tak nie Jej, tak nic pisz. Koreś. Nie no, tak wiesz. No. Taki gangsta wiesz. Co się to jest nie wyróżniam? <śmiech> Okej. Okay. Eee, nie, sobie tak jak tego wiesz, całą koszulę tak? Możemy może lepiej wrócić garczmę. No kurwa, Będziemy golić się przez pół godziny, Ta, atakować przez. No, a wchodzicie mają do domu To jest taki typowy sklep. Jest tutaj dużo magicznych komponentów. Znaczy nie, nie tyle magicznych broni czy coś, tylko jakieś, co, jakieś nie wiem, składniki do rytuałów, czy, czy coś jest podstawowy orange. I wita was taki.. Yy. Przyjacielskie, kiniżowki. O, witam w moim sklepie! Staram się nie rzucać w oczy. Okej, wykonaj stealth. Czeka. Stealth. Co? Stealth. No, człowiek, kurwa, z wchodzi w ziołkę No nie wiem, może jest dużo ludzi si w środku, nie? Nie. Tylko? No, nie, nie. no to wchodzę normalnie. Czekaj, dajesz. I co? No wchodzę normalnie, okay. mm. yy, No dobra, no to szczerze mówiąc coś będę rozwodził Jak chcecie coś kupić, no to tu jest yy, praktycznie wszystko, Podróż. co można kupić Potemnicznie, tylko żebyście nie zajedlać 40 minut na kupowanie rzeczy Bo to możecie zrobić na przykład w domu Przez ten program i mi powiedzieć co kupujecie A potem mówię ok, możecie to kupić To kupię przez internet <laughs> tam, tam, tam. <laughs> Na Allegro, my na chwilę muszę być na kompo coś kupić <laughs> Normalnie prowadzimy podwójne życie. No. I to się tutaj zaczyna. Poka, poka, poka. No, tutaj... Jest w ogóle lepszy. Ługodz, Boa? Chyba bo nie. Bo, nie, bo, nie mam, mam to, że łagodz. Tak, tak szybko. W ogóle tu można też sprzedawać rzeczy, bo ja bym. Ok, mam. Bo mam szafir jakiś, czy tam coś tam takiego. Mhm. To za stówem. ostatnio widziałeś, że to jest warto koło stów i Dostanę za to na czy że 11.5 za to stówę? tak Sto... Sto... Okej Dobra Bo pan gra... Dzieciak patrzy... Łał, wow, jak się Patrzę na Już wiesz, nie wyglądasz tak zajebiście jak kiedyś, wiesz, tak... jesteś źle. Co potrafisz? Ej, to jest fajne, ty Za co muszę do drudzenia? Za zbycie twojej staryj co? co? Czuj skromie Bastard oh, Wow! <słyska> <słyska> <słyska> jest jakieś takie ja Polubiłem od tego Jest taka żyłka człowieku nie, <słyska> do duszenia i nazywa się... Miecz skurwysynowy Bastard, sound. Nieka linka do duszenia Takie co. A nie, bo tu tutaj... nie jest proca! Tab pierdola. Slink. to jest proszę. Slink. Mhm. No właśnie, To jest dziwna poza. No bo to no tak śmiesznie to tak i ma normalnie źle to wie, chodzi to jest. A nie, na tym paraga. Na tak. No no, ja na mapie ze mną. A taki Weź to zabijesz. Ja nie nie. Do no, no. No, nie, nie, nie, Liga do doszenia, nazywa się nie, nie, nie, nie, czekaj. czekaj, czekaj... nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, a? nie, nie, a tak ma obrażeń 1D10, a kusza 1D6. Majpito. Fajna rapska z Taka To, to wgrywa, nie ma, to się, żeby nie było takiego gryzącego długa. Tak? trzeba, trzeba kupić glicerynę troszkę w aptece. Zwykłej kosmetycznej gliceryny. I to troszeczkę stężenie polećmy lasy mi, bo Aha. to jest używane do tego, że my była ten, albo mi odło, to już wtedy się źle pali dobra mi tego ja kosmetycznej, trochę jakby. troszkę rozciaczać to Jestem ten wicerytą ma taką konsystencję troszkę też mi odło, ale takiego było nie świeżego i... Yy, no i może się mniej No ale trochę później się to kupisz, no ale ja nie mam czasu no, no teraz w jest. jesteśmy No dobra, no i tak, no to kupiłeś coś, o czym powiesz nam później Okej Czekaj filmy. No tu kurwa jest w ogóle mało tych rzeczy ale no, nie, jakieś magii garmory, sum, ale dopiero odchudno Wyglądasz tak? mimochodem przez okno samochodu I no. zauważasz <laughs> Widzisz w jakby wśród tych głów ludzi, ten widzisz y, opancerzonych strażników panie Którzy przeczesują teren, widzisz, że wyputują o ludzi i to jak na chwilę się rozstąpił teren ludzi, to widzisz, że przechodzi im gnom Gnom, agrit O kurwa. Że? żyje? I... I się do was. I tak. spotkajcie się Dobra, ej... Co z tym skurwolskim ty... musimy jak się ewakuować tak ej, ej, co z tym skurwolskim w więzieniu, co tak się rozpływał i tak dalej? Z tym ty problem? problem. Ty on chyba stierdolił. No... no <śmiech> dobra. <śmiech> dobra, ej, tam... dobra, ej, tam... Powiem tylko tyle, gdyby ta sesja nie była wcięta. <śmiech> Zaczynamy, są w teraz. z w mi na miesiąc. <śmiech> przewozimy ten gnomu z więzienia. Lepiej się stąd zmywajmy. No real. <głos> <głos> Poszukuję, jak, jak ktoś miałbyś na. Jak to mówię do ciebie perficko, jak no to chce tam. To, to jest tego, więc oglądam się, nie? Co, co, co? Sumie, jak coś. No, jak no, on ma do swoje. do magazynu swoich ten niziołek. Możemy powiedzieć, żeby za, zagadał do Gnoma czy coś i on ten chłopiec może odwrócić uwagę, nie? Hmm. to nie zgubi on, z niego tam poprosić poprosił o to czy coś. Albo że żeby żeby powiedział, że nas widział w grinku i miasta. O o, o. No po tych trzech to nie są tam! <grym> Wcale <Ciebie? grym> nie wiemy! Dobra! To. W Mateuszku! <grym> jest sprawa! Tak wie tak. Jaką byście zobaczyć sztuczkę? Ja bym nergi? zobaczyć jak. Chcesz zobaczyć szuszkę ze Chcę zobaczyć jak, jak zgagną? Ta! No! To wiecie ci zrobił, żeby z nich dochodził. do tego... Podejdź do tego to masz, to Widzisz, kto to jest? To jest naczelnik więzienia. Popularna osoba. Powiedz mu, że widziałeś tych ludzi z plakatu. I powiedz nasze imiona. I powiedz, że widziałeś ich w wiosce obok. I to pięć minut temu wy wychodzili przez bramę w kierunku tej wioski. I że słyszałeś, jak rozmawiamy, że odejmie się w tamtym kierunku. I powiedz, że wyglądaliśmy identycznie jak na plakatach. Tak. Tylko poproś jakimś... o, o strebronometę za informację, żeby mu się nie wydało do podejrzane, Właśnie. Żeby... Powiedz, chce pan... Ee, chce pan stracić złotą monetę? To niech ma. <śmiech> niech pan nie wda. Jak <śmiech> <śmiech> tak było ten. Sposób, jak zrobić 100 dolarów. Nie tam kolejnych... No, jak ci wiedzieć, jak zrobić 100 dolarów? Babka, tak, ja chcę. No to patrz. Daj 100 dolarów? Proszę. Dzięki. <śmiech> Chcę bezpłatny. Dziedziczył w ten sposób, jak kraść karty kredytowe. Filmik na wydruk. Czytałeś postanowienie? O, ale pin jak zrobić do tych kart? Nie wiem. Nie bo że koleś, y, grupa ludzi, znaczy dwóch, jakby z aparatem, prosi, poprosiła taką murzynkę, żeby zrobiła zdjęcie skomplikowana aparaty i dalej, I ona trzymała torbę i tak. Podchodzi koleś, jakiś w garniturze, który ją dużą torbę podróżnął i schował jej torby do no, swojej torby, szybko zapiął i stoi dalej obok, a ta fara niby zrobiła zdjęcia, ok, i odchodzą. No, Jakby ta murzynka wraca, patrzy nie ma torbę, no i pada w panikę po jakimś czasie, gdzieś się z tym przecież naprawdę jak piżukę. No i mówi coś tam, ten koleś podchodzi, coś się stało, czy pani pomóc, ten co ma jej torby w no, swojej tak. torbie. I mówi, że coś tam bagań ci tak, Były jakieś karty kredytowe, mi tam ukradli, miesiąc temu torby tam mi okradli karty kredytowe. Trzeba wiem, co trzeba zrobić. Ona tak, tak, i koleś wyjął swoją komórkę, i zadzwonił niby do banku. To jak w jakim pani ma banku coś tam? I on, i o ja mam w tym samym, to mam numer. I dzwonił niby ten, a dzwonił do swojego kumpla. Aha. Tego co aparatem jest, jest zdjęcie. Aha. I słuchaj, i daje jej to proszę powiedzieć coś tam. No i ona potwierdza swoje dane osobowe, jakieś tam udają procedurę. <grym> I jeszcze, żeby potwierdzić, to musi pani tam, żeby nie zablokować karty kogoś innego, powołując się na dane osobowe, to musi pani jeszcze podać PIN, ale ja nie jestem upoważniony do tego, żeby to słyszeć. A jak w ogóle, ktoś z kimś rozmawia się wciska, ściska słyszysz taki pip, pip, nie? I to różnej tonacji. I wziął dyktafon i puścił, że witamy tam w banku, tam Deutsche Bank, yy, pol tam Polska i tam, wiesz, tylko było wniose, nie? I proszę podać swój PIN do weryfikacji, wcisnąć na telefonie i ona tam, wiesz, 5, 2, 3, 4 i było to słychać. Okej, okay, dziękujemy, Pani PIN został łatwiej zatwierdzony. Rozłącza się koniec i mają jej PIN i mają jej kartę kredytową. Dostęp do wszystkich środków i oszczędności przez całe życie. Jezu. Niesamowite to było po prostu. I właśnie był filmik, żeby pokazać, jak się przestrzec przed tym, bo ktoś wpadł ten pomysł, jakiś ten wiesz. Najczęściej to jest tak, że złodziej dostają mniejsze wyroki, jak zdradzą swoje metody, nie? Ja nie, wrócić nie pinął w ten sposób. No, ale, ale wiesz, jesteś w szoku, bo ci ukradli. No, okay, nie I wiem, chcesz się zabezpieczyć No, no sobie, że ona była czarna, to by ona okradała, a nie ją okradała. <grym grym grym grym> nie była przygotowana. Dobra, to termina. No, no, poczekaj, on wyjdzie teraz. Duży, Fajna kurwa zbroja To mi się podoba. A ty dalej wiesz, on, prostą, on dalej przegrąca zbroję Nie jest dziś nowy tego, że zająć się złapany Dobra, Mateusz leci, go tak klę w tyłek Ale jak cię No i wybiegam Eee, nie wiem A mi są tam, mi są tam Się powiem na kanał. Kazanie mi powiedzieć, że Dał mi mi i powiedz, gdzie są naprawdę. <gdzieś> <otwieram>, tak? <gdzieś laughs> no Po No, tylko powiedz, <gdzieś g limitation> I ten. I po chwili. E, zauważasz. E, wyglądasz przez okno i zauważasz to i tak, tak? I patrzysz, i no. ta straż. E, Wchodzi powoli do budynku naszego i słyszycie dobiegającą rozmowę. On mówi, no, takie, no to tylko się wyposażymy i już idziemy tej następnej wioski. O kurde. Okej, fajnie. Czekaj, czekaj. Zróbcie sobie. z burza mózgu, co robimy? Ja Jak tak wygląda tak. ten budynek? Dobra, ja drzwi Dźwigni, przed tym, że Oni nie? są jeszcze parę A A metrów. sprzedawca. No Nie są, dobra, są jem, jeszcze parę metrów przed wejściem moglibyśmy się po prostu spierdolić go w podlidze, tłum? i spierdamy. Ja, ja mam też Słuchajcie. Za jedną ziołka i wydawajmy ja nie <susza> <mieć. susza> Dobra. Ale okay. Uś, oni no, mogą go znać. No dobra, to powiem już nas przyjął do roboty, nie? No. No ale tak, powarcie na trzech gości, w dodatku jeden... Ty spierdolisz na zaplecze. To jest sklep z rzeczami, które są też magiczne. Ja mogę sam, wy się schowacie po prostu. No. Dobra, slip. Eee, czekaj. A nie możesz go po prostu ogłuszyć. Ja nie muszę we... Albo no nie chcę wejdzie... nawet to śledem, czy ja mogę albo albo masz... go ogłuszyć. Albo weźmy go za sobą. Możesz go ogłuszyć, masz taką umiejętność. Nie, albo go jebnąć Mogę <grym grym> go jebnąć. <grym> no bo finezyjne, możesz ogłuszymy go. Jak mogę jednąć. Dobra, tylko jebni, nie, naprawdę. No, tak jebni, to... go w głowę. jebni go w głowę. Nie go w głowę, nie mi się Dejewicza marnować do barki, nie? Tak jednie. No, tak jednie. Dobra, jak go poszło, to na trzeba tak Nebru i pilnuj, żeby nagle się nie obudził. Ej, a później przecież jak, go, jak oni wyjdą, to możemy wziąć z tego sklepu co chcą i sprzedać, kurwa. O kurwa. <laughs> Zrobimy napad. To bardziej przemyślałem, dobra Jak coś, to ty się chowaj w ogóle na zaplecze razem z nim. Jeden sprzedawca nie będzie podejrzany mm. Dobra Poczekaj, to... Ale zabijamy go? czy nie, go, oguszamy go Oguszamy go, go. Ale to no nas to... rozpozna No i chuj, i tak się jesteśmy poszukiwani Dobra. No to dowolny... będziemy bardziej puszki majnogużyć. Dobra, bo oni już się zbliżają, już po prostu słyszą. Nie! Da. Widzę go i i tak wiesz. Oni z daną tak. Dzień dobry! Czego chcesz? Przecież... O no, nie no, po się widzą, co mnie na To, jest, zalową, to jest dla nas takie nowe, ale w końcu jesteśmy tam złą <zum> Teraz <Da zum> teraz. To jest łatwiejszy. A bo w <zum> biorę <zum> to łeb takolamy, nie! Czy mogę pomóc? Spuszczanie sobie w pierdolu. Rzuć, to rzuć, to no, razem pleczek, Razem Rzuć nas w Jak rzut, to normalnie dźwignia. Ale... <głos> plus e, modyfikator, tak? Tak. To tak, tak, tak no. się tak. <głos> Ale ten, jedna, druga, levelu, czy. Nie, rzuć pięć, taki, pięć to jest już całość. To sprawa to już całość. Modyfikator plus na dunga to jest. No bo masz jedną długę garywalę, to jest jeden Aaaa, to możemy wybrać dzień stałych wagarów na RPG <grym> Ojeżdż Ale czy mi muszę zadać to, czy to? To skończysz Nie żartuję Ja na przykład nie mam, gdzie mam się spierdolić W 13, 18 No to by kinał i szybko by BOOM I znak osuwa się biorę go zaplecy wiesz I spierdalamy, otwierdamy Spierdalamy, otwierdamy, to za Od razu przeszukaj się zaplecze i puszczam cicholko Dawa, wpiprzacie się, wpiprzacie się w zaplecze I kto zostaje? Ja zostaję za radą tutaj. <laughs> Kurwa, przecież ty jesteś najbardziej poszukiwany! Jak najbardziej poszukiwany, ale nie mają mojego obrazu. Ja mogę powiedzieć, że. i zajmuję się rzeczami magicznymi i tak dalej. Przecież tu też możesz magiczne w tym sklepie, nie? No też, No, tak. dobra. Okej, okay, słuchajcie, w tym samym, że jak wytrzasnęliście, tak. to. Od otwierają się wyloty znaczy na Ja mówię. I a ja mam ja po prostu najlepszą obładę z ludźmi, więc to będzie najlepiej, jak ja będę rozmawiał. Chuj. Wchodzi, na razie, Agrid. I dwóch yy, żołnierzy się ugadasz. <Siem, gadam> I tak rozgląda się, Dzień dobry, A, tak? mogę służyć? O! A, A gdzie jest Kami? Ja pana znam. Ja pana znam. Pan kiedyś zaopatrzył się w moim sklepie chyba, albo, czy ma pan może brata podobnego, czy to Zaraz, zaraz, ale nie. Ale gdzie gdzie skąd? to to zjemy sklep. Tak, ładnie, Czyli miał mnie na okres trudny. Ja tutaj, ja, ja tutaj się zajmuję teraz tym sklepem, ponieważ on musiał pojechać po dostawę towaru. Wie pan, co co się nie zdarza. Albo czekaj, rzuć na blef. Rzuć na blef. Blef! Masz tu zjedem sklep, nie? Ten, a możesz w tak tak sytuacja sytuacji wykorzystać King Pointa, że rzucasz raz i nie wiesz, że nie Ty, Ale ja mam, ile, ile ale ja mam e, osiem, ale ja mam poczekanie Masz tam jakieś skilla? fajne? Tak Co możesz? Uśpij Arcane Inside Reroll the Arcana check, keeping the better Nie o Arcana check, tu mówi Aha check. On mówi... Nie no, co pan? Jesteśmy dobrymi znajomymi z i on zawsze zamawia przywóz towarów z tutaj, rzeką, Nigdy Tak, nie wychodzi. Ale wie pan, jeżeli trafi dobra okazja, to trzeba z niej korzystać. Tym razem nasz dostawca zaabrył. A ja jestem jego znajomy, po prostu powiedziałem, że mogę stanąć w Oczywiście swoje zarobię, poświadczę. Widzisz, że, że, że, że tak. nie ufnie, nie ufnie, to No czym mogę pomóc? Ym... Wie pan, żadnych towarów jeszcze nie mamy. Dopiero przyjadę. No i może, może pan sprawdzić jutro? <śmiech> Najlepiej będzie, no ale oferujemy to, co mamy teraz swoim tym Eee, i te, <coughs> a, gdzie, a gdzie Kami teraz jest? Kami? No fijo, za miasto. Na południe pojechał. Na południe, jest, na południe jest sprzedawca, który mu sprzedaje. Sam oręż będzie, na razie broni e, biała. To jest zabawne, bo ty nie znasz tego świata, więc strzelasz. I to jest też prawdziwe, bo nie znasz tego świata jako Elarim I na przykład ja znam ten świat i że na południu nie ma. <grym> <śmum> tak. Widzisz, że tak, tak już po prostu, kompletnie go jest. Ja po chuję pod drzwiami. Tak. Czyli ja? Pana nie wna. Właśnie mówię, że się znamy. My się kiedyś spotkaliśmy. Mm. Czy był pan kiedyś w szkole magii? W szkoła magii? Tak. Kurz gnom kurwa! W szkole magii. No, nie podróżował pan, pan nigdy? Czekaj. I Ale a to jest trochę rożbrej, bo on mówi że teraz po prostu przecież wiesz, że ktoś właśnie ucieka do no. sąsiedniej wioski, a zajmuje się tymi tak Ale... Yy... Jesteś jest eladrinem. To tak jakby sklep. murzyn by był w kladkowie, poszukiwany, i, I tam, wchodzisz do sklepu i tam murzyn. I nie Na ma sklepów. <laughs> zamiast sprzedawcy. <zamiast> <laughs> ja, ja, no. Tak jakbym nie wiem, Marcin prowadził sklep, Czyli jesteś komendantem policji, szukasz murzyna, i w jest dwóch murzynów, kurwa. I nie, nie, nie ma murzynów w kladkowie. Jest jest dwóch mieszkańców. No ale nie, chodzi o to, że nie, nie ma eladriny w kladkowie. No, no, no, nie ma. I no, wiesz, nie. i wchodzisz do sklepu do Marcina, ja tam muszę mnie mnie, tak. Czy ja pana jest? Ja tak mogę pan się z za tak. radą. no, ja tak dobra, ja korzystam z niego korzystam z swojej umiejętności tak. Zaraz! Poznaję pana! Nie poznaję. To jest ten którego szukamy! I słuchajcie. E, no poznam cię, poznam cię. To, to jesteś melatinę, wpierdałem się, się mówię, na plecie z kopa. Dobra, chłopaki, mamy problem. <głos> <głos> na zapleczu no, są drzwi do, do tyłu, do ulicy. Nie <głos> <głos> Nie, mogę coś zrobić jeszcze uciekając, z kasy <głos> <mogę> bo <być, głos> pieniądze. <on. głos> no to oni jeszcze już się zbliżają. To bo mu jeszcze pieniądze yeah, ty, ja, ja, z z magazynu biorę jakąś losową i i. tak Dobra, okej, to no jest. Pieniądze z szuflady. I się też losowe szuflady. To pan kurwa tą chałupę z nimi. O, tak, za, Zamykam drzwi za sobą. I właśnie może Ja, ja też tak chaos! Biorę... Tak Dobra. Daj. Czekaj, co jest na Chaos! Dobra. Ja. Czekaj, ja. Pier... Ja. Będę też Wychodząc... coś układać. Podchodzę, Kurwa, masz. Bieram coś mordę, bo teraz ja wychodzę z tego na zaplecze. Ale ja z zaplecza odchodzę Ja pierdolę, jak będziesz mi przekrzykiwać, jak, jak się w nie przekrzykują, to przestanę grać Werpega. Biorę, krzyczę, że biorę. Yy, szuflady pieniądze mm -hmm. i zostawiam po prostu podpalenie, jedyne dojście do tych drzwi, zamykam drzwi i dopiero. Co po zostawiasz? Zostawiam no to yy, flame sphere. To, to, jest, to jest wielka kula ognia. Nie możesz ognia, jak nie rzucasz, to ty się nie poruszasz. <śmiech> Musisz rzucić i poświęcić czas na rzucenie jej, później przejść z nią, podpalić się, prawda? Albo w Zamykamy drzwi za sobą. Biorę, no, ogólnie nie. A to fizycznie, bo Biorę miecz? Nie, właśnie chodzi o duże. są długi sekund, oni już, oni już po prostu są pół metra za tobą. Ty zaczynasz zamknąć drzwi, oni już je otwierają, więc raczej nie was nie po prostu. Dobra, biorę co mam na Później, zarzucimy kaską, co to robisz no, w Czy masz nie ma, nim drzwi, żeby oni Znaczy, nie ma tamtych. A, nie ma takich No dobra, do lota. Jest to wyobrażam, kurwa, takie wiesz, ty z Nie to jest miejsce, to, wszystko, to jest Nie, tam siedział, no nie? Zostawiamy tego dziołka, nie? Tak, na bójnę. Ile pieniędzy znalazłem też w tej To na razie nie masz czasu, tego przeliczyć. No tak nie jest. jest taka sytuacja, wy jesteście w na zapleczu i chcecie wyjść przez Są zamknięte. Są drewniane. No dobra, no to. No to yeah. nie! No. no to nie! A tak kurwa zawołać rycerskie. No to, yeah. no. no to, <grymne> no to kolorane... je! Ja Czek! Yeah. <grymne> dobra, bosz tą godzinę. 15. Kurde! Po prostu. Na sygnał że Tu wbiegasz tak. i się odbijasz od nich. Po prostu. wybiłeś się z zawiasu, prawie że. Jeszcze ja, raz, bosz Dobra. Dobrze. Przestać, bo nie 15. To samo, 15. To się chyba z Ale no właśnie, no bo są osłabione już. Dawaj, to. Po prostu w tym momencie otwierają się tyle drzwi i ty wyłamujesz skopa ty przednie. Co? No w sensie. Tak, to już się drzwi otwierają inne nawet. W sensie oni już otwierają drzwi A, do was i on Nie ale ty, za do... mieczem przecież. No właśnie. On nie zanglą mieczem właśnie. Bo nie było widla. Znaczy nie było tych takich no. zasługać, bo. Trzeba było nic okiem <głos> I do im teraz kurczę, bo ja miałem inny plan, żebyś ty po prostu stał przy tych drzwiach I ładował tę kulę, nie otwierają, nie? Dobry wieczór! Jee, yes! kurwa, nie, jeszcze kurwa, kurwa pożoga, nie? A ja wtedy <głos> się ruszę, tak się spiera, Dobra, yyy... A co są takie regały, stojąc? Nie, skrzynie... Skrzyn skrzynie, jakieś wągarnie... A mogę na przykład wędzić worek i nie zucieś kilka zapomniałem o czymś, to co rozmawialiśmy kiedyś, tak jak powiedzieli, że na przykład już tam razu ja mogę powiedzieć, czy mogę zamiast tego użyć dyplomacji no. Noo Fuck Dobra, ja jestem tym razem. Ciekawie z tym. No dokładnie No biorę jakiś to, worek to, i to, po prostu nosię od nim rzucam A ja wypierdalam, czy te drzwi z pachą, nie wiem sam, czym jeszcze nie zdążyłem właśnie chciałem, żeby... O kuj, Nie, ale też Do ścian podchodzę, zabrałem jakieś sierwonieki Worek, jak, ja to, też, worek Worek I później rzucimy, czy tam czy są kurwa szczotki No, no ok, to z kurwa magiczny Ja też wziąłem no, to no, samo, no, nie? Tylko już inny worek No okej, okay, okej Niedzielę. To dobra, to może w nie miejsce bardziej wartościowy. Wtedy pieniądze nie powiedziałem, świecie czemu będzie być, nie? Rzuć na, świecie, czy by, Żu na mhm. Athletics. Czym z czy nich chcesz rzucić? Ja już tam daleko jestem. Czymkolwiek. Do... Mogę rzuć dyplomację? skrzynkę, tak? Pogadajmy! To bierzesz jakąś skrzynię, no i. Skrzynię i nie. Nie wiem nie. Rzucasz na at at Athletics. A ja wszystkie wypierdalam przez te drzwi kurwa takim Mateuszem jest pierdam. Ale czytaj, ability modificator czy tyrynydy? To piek. To na kiedy jak zechce, to jest powiem, ablutim, ojcopter, czy.? Daj, yeah. 8, 9, 9 to jest 17. 8, 9, Spoko. No to ci cisnąć w do wogi i on się, on się przewrócił. I w tym momencie wszyscy spiegnalacie. Widzicie, jak tamci wybiegają za wami na ulicy. I w tym momencie. Super, super. And, uh, co? Co to też to trendy? Takie trendy, trendy. Trening, że wy jesteś w tym Ale ogólnie tych, te ty, ty dodajecie zawsze włącza Ej, to my nie nie, zostanie, no, nie, to czeka, treni, czeka, nie nie nie nie Dajcie mi to jest teraz Rozpoczyna się pościć, to jest skill challenge Że y, Każdy sukces To jest, że udaje wam się uciec od tych Co was poszukują, a każda porażka to jest, że oni się, się do Was Tak jak swoje... rozmową, co Tak, dokładnie, to jest skill challenge, tym razem Możecie y, użyć akrobatyki, żeby na przykład zyskać tych kilka metrów tam przesłuchując nad przeszkodami, prawda? A tutaj jak gdzieś skręcić. Zgodnieć arkan. Let's żebyś wiesz, przepychać, spiegalać i te. Teraz... Nie jakbyśmy już im przegrać tę muzykę, <grym> też ostatni bieg. Ej, poczekaj, życie. bo jak ja mam tutaj w bonus mam na przykład przy z 10, a tylny dy mam 5. To z lewej używasz. To co jest na maksa z lewej w kwadraciku. To, do... Aha! To tak, to, tak, Mam To dychasz. Do... jak to? Jeszcze. Bo to... to... ja wczoraj skilowałem akrobatykę, z badem. No ja. Dobra, jeszcze do tego... A co by arkanom wspomóc sobie w takich sytuacjach? No ja nie przewidziałem niczego takiego, ale jeżeli coś wymyślisz i to uargumentujesz, to No No jakbyś jakoś na przykład... A, A stealth to jest jakaś stamina, coś? <grym> Skradanie się. Skradanie. Może tak za Dobra, poczekaj, jeszcze możecie użyć speedwise, ale... nie, no, speedwise. <krym>, no, poczekaj, dajcie i dokończyć. Speedwise to jest jakby... E... Używacie jakby swojego obeznania się w architekturze, żeby wy jakiś skrót, czy spodziewacie się, że tu może być jakaś uliczka. To, to czekaj, czekaj, to nie jest, to nie jest do końca. To nie jest jakby sukces tak. w tym, ale to w następnej osobie daje e, bonus dwa do To jest taki taka Tak samo z perception. To zauważacie jakiś skrót, to w sumie. I wy się odnać i zaraz rzucamy. No nie był tego skarbni Ej, biegniemy do bierzemy koniec i bierze nie? E, dobra, kim będziecie grali w Lord of the Rings? Skąd Ci zrobimy taką na kongresie, no, naprawdę będziecie Tylko tak, ja będę na pewno z was miał najmniej czasu na granie, więc... E... No nie wiem, ja też mam... Minimalnie wszystko, gram... ...godzinę dziennie chyba Nie, nawet czasami nie no. Tylko, że ty przeglądasz w ogóle, ja mam kompak włączonego godzinę, nie? Jak już siadam, albo pfff, gadu, dobra, nie napisam o wszystkim w dupie, włączam. I kurwa grałem. A ja włączam. <śmienicza> to nie wiem co Cztery <śmienicza> razy trochę duży wczoraj trochę pograłem w diablo, no do, bo siedziałem w domu cały dzień. Moja siostra w ogóle przeprowadziła kurwa w połowę swojej klasy na wagary. Jakie kurwa patologiczne pojebane dzieci, tak nich kurwa śmiać chciało Kurwa wiesz, gol, to baki, kurwa, dar morne i kurwa, moim tak, ciągłem to bak, naćwali się. A co ty się. Bo wczoraj moja siostra ja powiedziała, że jakieś kurwa zjedł na kodary ze swojej pasy. No to no ja na klasy, tak. Nie? Do pierwszej technikum teraz poszną. Na tak. Dobra, eee... Nie, ale... Zaczyna... Jest fajny ten profil, tylko z masz kołanie. Hmm. Zaczyna... E, Dobra. Potem ego na końcu ty, bo ty jeszcze rzucałeś mi nich wąki. Hmm. Dobra? No to tak. co robisz? Jesteś się na ulicy. Przypadł. No, tak, wiem. Tak. Tak, tak, tak. no jesteście inaczej, w sensie biegniecie, no nie, oni biegną z lewej na lewą nogę, tak patrzę, czy tu nikt nie biegnie. I z lewej nogi, trzeba przebijać od no. razu, że to mi tak. <grym> e, Jak coś to mówię, do nich póki jeszcze biegniemy. Jakbyśmy się rozdzielili, spotykamy się w karsmie jak najwcześniej. Dobra. Karczmo jest zamiast tam, więc tam będziemy raczej bezpieczni. Dobra, no to, to no, czego Biegnę, na <grym> biegnę, staram się, wiesz, o nie, już staną, się. w to mnie lubi. No, rozdzielę się. No, rozdzielimy się. Dobra, to czekaj, jak biegniemy, jest jakaś odnoga ulicy. No tak, no biegniecie, prawda? No sto jesteście... w Dobra, to nie? ja biegnę We prosto. Mam chamski plan, że wiem, czy się uda taki trochę Assassin's Creed. Biegnę po prostu, trochę skręcam, biegę jest ściana, odbijam no się do nogą i w uliczkę włodnie. błotnie. Dobra, to akrobatyka, tak. Ale... Jak ja, ja mam 10 akrobatyki, to jest akrobatyka. Nie, to po powo... jest ale brak żeby... 12 i 10, to 22. Jeden po Dobra, no to. głosem. O, udało się, odbiłeś się prawo. Ucieknąć z uliczką. Znaczy, ucieknąć. teraz emit. Ja biegnąc. Y Dobra, Wydaję, czy jest między nimi ten gnome, czy on tam z tyłu gdzieś, bo jest niewytrenowany ma nogi? Trudno jest ci w popłochu, jak się przewiepszą ludzi, trudno jest ci ustalić, kto ci Czyli on też jest ciężko, trochę. mniej więcej patrzeć po sobie też, tak? Znaczy, jesteś wyższy, więc widzą cię, ale po sobie, tak, nie widzą mniej więcej, gdzie jest... Dobra, super. No to teraz głosem tego gnoma wydaje po prostu krzyk, że wiem, gdzie chcą biec, Ruszmy coś tam, skręćmy. On skręci w lewo. W prawo skręćmy. prawo skręćmy? Prawo i drugie. No to yy, Wiem gdzie chcą zmierzać coś tam, bo... Dobra, wiem gdzie chcą iść, skręćmy szybko w lewo. I właśnie najbliższej ulicy skręćmy w lewo. Do właśnie tego gnowa. Yyy, na Arkali. To nie wiem, szybszą nogę. Szyb, szybszą. Dwadzieścia. Wow, Ło kurwa. Eee.. Yy, dobra, no opuściłeś to. No. No i za pierdolę, ile fala mi nie, nie jesteś w stanie wiesz, ustalić, czy. czy podziałałeś, podziałałeś, ale, ale jesteś pewien, że to jest dosyć realistyczny w tym momencie. No? Nie wiem co to puści, bo tutaj nie mam w ogóle.. Jakby nie mam w ogóle segregacji, walka nie walka. Dobra, eee, sandek. Eee, Daleka stąd jest tajna. No, jesteś mniej jest więcej na tango. Wysłanie szkody. Jest to będzie gdzieś przy murach, prawda, przez wyjściu, więc tak. a hmm. A czekaj, ja wykorzystuję swoją umiejętność wiedzy tego bo miasta, że dla mieszkańcy jest w domu! <gry> tata, o kurwa, nie dojdzie. Jakieś dobre miejsce do ukrycia się. Nie wiem, jakiś zaułek albo coś. No to już znasz w tytuł, jest. Sądy, to ty? Co ty, tato? Strach, tato, weź się! Z tym. <gry> <gry> 14.20. 14 20? No to, um, rozpoznajesz, że niedaleko, w sumie w kierunku, w którym biegniecie wszyscy, jest uliczka taka nieoczyszczana Y, taka ja się trzymam roku, raczej jego, bo wiem, że szybciej nie będzie Gdzie można by byłoby się, wiesz... Jakieś biewnicy, coś nie, jakimś kanale Zgubić ich, ewentualnie zapędzić ich w kozi ruch, czy coś Dobra, no to dobra. ja się trzymam Ja się trzymam cały czas jego, dobra? Bo no, ja nie biegam szybko, bo jestem bardziej tam umysłowy niż fizyczny, ale on nie, jest ciężki, więc mniej więcej, Bo on prowadzi mnie też biegniecie w jedną stronę, że nie znikacie sobie z oczu, nie? Dobra, ale no, ja i ja, tak... Ja mam ja zajebisty mam tak. plan, tylko... Jego nie, bo i... mi zaraz na dach spierdoli. Ja do... No właśnie tak chciałem spierdoloć na dach. No. Wiesz, że jakiś... W Wstańczy... No, W stanie biegnąć... Biegnąć po prostu. Dobra, no to szybko. To akrobatyka, tak pójdziesz na dach. Mhm. Okej, okay, no ruszaj. <śmiech> 12 i Yy, no, tak, susem skakujesz po jednym łóżku, tutaj odbijasz się od ściany, jesteś na dachu. Biegniesz dalej. Mm. Dobra. Yy, słyszysz, y słyszysz kroki, słyszysz, że jeden z strażników odłączył się i też y skaczesz po dachu. Tak. Emocjonujące. Ewocjonująca. Zawinij Ja na zrobię taką akcję na Matrix zaraz. Że wiesz, że jak on będzie. Nie, po prostu jak już tyle ty mała się na mnie. Tak, mimo tak tak, tak, tak, tak. <coughs> możesz to się kawę. Nie wiem co za to pójść do trzywak. Okej, nic. Nie po prostu wiesz. Ale mam plan bał, tylko. Dobra, ego di. Rzuć się tak. tak. tak do masz twarzy, masz, e, inne. masz plus, plus dwa od jego znajomości miasta by Ci powiedział co gdzie i jak. Ale nie nagra się go trzymam. Biegnę za nim po prostu. Liczę na to, że no. No, oni już pobiegli w innym kierunku. Ale to są e, te te... Nie, nadal, nadal, e, e, jest? nadal... E, po prostu, w, w, w tej któryś z nich tam wypadł i znowu was zauważyli i... WSZYSCY?! Nie, mówię, któryś. No i z... Któryś was zauważył i znowu ruszyli, no tak jakby wszyscy. Nie, i znowu biegnie za wami, Jeden? W sensie, no, nie, nie wiesz dokładnie, jednego widziałeś. Dobra, strzela mu w nogi magic messu. Ogólnie to jest tak, że wiesz... E... Przebija się przez słońce, nie masz. Yy, przez to się w ogóle? Tam, gdzie jesteśmy. Yy, na jakieś uliczki, prawda? Po przy... już to już <głosy> Pod, <jakieś> <głosy> po nie trzeba. To już przegra jakieś cieśnienie, są szary. Możesz użyć na przykład techniki, żeby po prostu szybciej posprintować i no, wcisnąć się takie... do Dobra, Dobra, niech będzie. I to już też. No, 22 No to... Wsztk wczoraj Jedną rękę No, no Spok hmm. mean, nah, to mówię Spoko, dobra, sam Widzisz, że po prostu. No dobra, Just... <slip and j3> to jak to To jak to odniesienia teraz Chłopaki czekajte jest Zaniej, no ale nie biegnę, ja nie biegnę cały czas, ja skręcam jakąś, to jest przesady też, nie? No tak, tak, no, tak, tak no my tam pociągnęły. Odwracasz się, widzisz, widzisz, taki, widzisz e, ogólnie odwracasz się, jak przystaje się, widzisz dwóch strażników, z czego na barana na jest taki, oj, To są my, jak na baranach. A ja wiem, tak. jest wiesz, dobre werby, mhm. dwie krótkie uliczki, bo jak już w odcinku serię. Czasu Dziwnie zobaczyli, jak skręcamy. Znacznie. Ej, wystarczy to? mieć zawsze dwie uliczki, żeby całkowicie okrecyc, już uważam. Biegniemy w kierunku tej już. No, nie musimy zgubić ten nie? No, ale posłuchaj, zobacz, jak masz. Na przykład tu jest budynek, <grym>, a tu jest manufaktura. <grym>, tu jest drugi budynek, to jest uliczka, nie? No. Tak po prostu oni biegną tu za nami. No przekać, że tu jedną i na przykład tu będą dwa rozgałęzienie i skręcimy tu i tam gdzieś jeszcze jedną, to oni mogą przyjąć, że na przykład skręciliśmy tutaj i już całkowicie nas zgubią. Wystarczą dwie szczęśliwe uliczki. Tak naprawdę. Skręcić w jednym zanim zobaczą, yy, że tylko wiedzą gdzie skręciliśmy i drugie gdzie już nie wiedzą czy pobiegliśmy dalej. No Bląc to tak, tak. E, dogoni się go. Teraz, C. E, ty. Jesteście już bardzo blisko tej miejscówki, w której się kierujecie. Dobra. Ty jesteś w jednym miejscu, w którym się kierujecie. Widzisz, że ten koleś już, już mniej więcej, możesz go zgubić, nie musisz go zabijać. Jest w stanie, bo ona... Zabij go. Chyba tak. Biega i masz po prostu, bo w tyle za tak. nie, przeskakuję tak. da Taki, tyg na tywniska, nie? Obracam się i wypuszczam podwójną strzałę w nogi. Jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna, jedna w jedną, jedna w drugą, tak? Tak A może zbiegnie na to No ale no ogólnie celuję w nogi, nie? No dobra Nawet jak jedną tak, podkurczę, no to to drugą masz ma Tak, Minus dwa Bo, no jest to bardzo trudne To rozumiem, nie? Jakże to mam Plus siedem Czyli będę miał plus 17 Mmmm kontra Kontra... Yy, AC Trafiasz to. To już pierwsza strzała po prostu trafiła mu w nogi. Potem się wyjebał jeszcze tak zjebał się z dachu, rozwalił albo straga, niepokój ludzi. <głos> Dobra, tak Idy! <laughs> I stwierdzę, biorę ten worek, zabrzmę na plecy. Biegnie dalej, dalej, w stronę w tym, w tym momencie dochodzicie do czegoś takiego. damy chodź tu. Chodź, dochodzimy. No Okej. Okay. Jesteś nam do tego jest, potrzebny. Jest taka sytuacja, że e, w pewnym momencie wyobrażacie, że już z nami nie biegną, i ty przyczajasz się na dachu, I biegniemy za nimi. Przekaj <grywa> O nie! Przekaj! I nie, przeka nie, nie, nie. Nie go nie wyjdzie I go kurwa gonią na nas i oni się w no, przestępców, co was Jesteście na ulicy, gdzie nie ma żywej duszy Jest to jakaś dziewicza, nie wiem, magazynowa Tu są jakieś składy, tutaj jakieś skrzynie, coś, nie ma po prostu nikogo ty się tak skarpujesz i jest cisza, nie? Na dachu. Napisz na może Wy, yy, wiesz, też w pewnym momencie po prostu się na ścianę. Yy, wiesz, po prostu uliczki, no nie? I... Nikogo, nikogo nie ma. Nikogo, nikogo nie ma. I po chwili... Yy, powiem, powiem tak. Yy, jest, to jest mapa tej uliczki. Weź, to by to jest ciekawe. Daj, mm. popój I... Yyyy... Wow! W sumie tego wyjmę. się to To jest jedna z typowych uliczek. I to jest tak, że... Zadziwiasz mnie nie przerażasz jednocześnie. Wy mniej więcej jesteście tutaj za tą ścianą. To, już, to już jest stamtąd, gdzie bywa. Tak. Nie wiem, jakoś, jakoś tak czy coś. I... Cordis. To uważasz, że ci goście, ogólnie jesteście, jesteście ukryci, nie? Mm. Ci goście zbiegają się mniej więcej tutaj Dlaczego? goście? Strafię ci co was genialni, nie? Jest tam agrit i widzisz po prostu, no kurwa, nie ma ich nie? To nie jesteście ty gości, i, by tylko tak kurwa zabić mm. yy, Jest ich garstka z sześć, z sześć osób I właśnie oni. Słuchaj, już... ja jestem kampionem na dachu i będę ich napierdalał. Oni już mają się kierować po prostu w przeciwnym i to jest wasza szansa żeby ich zasnąć Zabij Agryda, ty sam nie wychylaj i spierdalaj podatku. Jak coś tu odwrócimy ich uwagę No to jest dobry pomysł. Jakby, jak cię zaczną już... Naprawdę i my będziemy mniej więcej biegli za... Słuchajcie, szybko teraz Ja mówię to w sumie do niego, ale to też żebyś chociaż nie, nie zrobić czegoś prędem I ja teraz ale no w sumie mogę ci też gość standa e, obok ciebie po prostu i, mu, i jakby, żeby słyszał to, to co, co, co ja mówię nie, nie. po cichutku. A, to, że tak. Tak po cichu, mogę zrobić coś Tak, możesz się... To on nie może do mnie mówić. Więc tak. Słuchaj, e, Cordis, zabijesz go celnym strzałem tego jebanego kurdupla i spieprzami stąd. Spieprzaj ty dachem, na pewno zaczną cię gonić mniej więcej, ale spieprzaj i ukryj się jak najlepiej po prostu. Mhm. Jestem a my na wypadek będziemy cały czas śledzili twój pościg, ukrywając się, nie dając o sobie znać. I kiedy naprawdę doszło, już do walki, dołączymy się. Ale najlepiej, żebyśmy tego uniknęli. I zastanawiam się ile on ma życia. Czy to go zabije jednym strzałem, bo ma... Bo on wie jak wyglądamy, a strażnicy już nie, wiedzą, już nie wiedzą. Słuchaj, to jest... W takiej sytuacji ja go zabijam jednym celnym strzałem, czy on tam ma tysiąc i muszę mu zmieniają się strzałami? Bo nie, nie wiem, bo przykro? mam dwa ataki, zostaną w tróż, bo ten ma lepszy atak, a ten ma lepszy damage. Yy, ja mam na to systemie takie zabijanie po cichu Tylko muszę go się przywołać Myślę, że trafić go w głowę, bo przyjął No to minimalnie będzie 5 A tu minimalnie 6 Z tym, że tu może mieć maksymalnie 14 A tu 24 ja mogę dojebać nawet hmm. No to już tylko hmm. za tym Jakieś dojebie go Nie, właśnie nie, bo longbow z 9 do ataku A tu 7 tylko. nie? Mhm. Ja w najgorszym wypadku przerzucę bo yeah. dziewcheck... masz 1 na 10, to masz 2 na 10, ten problem. Albo ja że to mam mówić 9 ataków, a tu 7 ataków. A tu masz 2 na 10, a tu masz 1 na 10. Ale właśnie mówię, ale to mam co chwila, to będę musiał tam po walce. Glrrgrr. No to jedna walka, a nie jedna, a Wiem, ale po prostu zastanawiam się, bo jeżeli nie. On nie ma jednego, ha... jeden HP, za ah zakłuję, będę to marnował. No, no właśnie, żeby on też ocenił swoje umiejętności wobec niego, bo będzie on przysadł w głowę, to czy będzie znaczał głowę jakimś, bo jest na głowie, to jest na głowie, to jest na głowie, to głowie, to jest na to jest na o kurwa tam tak. jest! nie. Dlaczego tak. Najpierw będziesz musiał checkiem w taką pozycję jak najbardziej dogodną dla Ciebie się ustawić na tym dachu, żeby jak najlepiej, żebyś nie zauważyli, żeby. Spełf? E, tak, e, żeby tak. się do niego Później będziesz musiał wykonać e, rzut na to, czy czego trafiasz, czego trafisz ogólnie. Jak go trafisz, to. Zadajesz podwójny krepik. W sensie maksimum urażenia jest dwa. Jeżeli to jest yy, jego yy, Blooded, to go zabijesz w To jest myślę taki pewny I największych gości nie zabijesz, tym, a takich typów to jest szansa, tak. że ich. Jest... Dobra, To rzucamy. Dobra, to rzucamy. Dobra, dobra. 11 i 10, 21. Dobra, to po prostu bezczelestnie. Strzela. Używam tego Evasive Strike. No to jest long box. Z... Ale poczekaj, nie pokażę, bo nie akcji. Nie, czekaj, a propos akcji. Maksymalny damage a. razy 2. Tak. On nie będzie tak miał. akcji. 28 życia. Nie, to z... Uży, użyję Kerfull Jatara. Bo to jest dużo niedalanie, to właśnie jest No to już cię tutaj gadać, nie? Nie, nie, bo to a propos akcji takiej później, się to wiecie. <śles> <śles> Okej. Okay. Nie wiem, może to pić, to jest takie okurne Wiem Ale no. no nie, tam... później najwyżej Dobra, teraz czy go trafią, tak? No to jest dobre miejsce Dobra, już pierwszy miejsce Zajęłem go I tak będzie No i muszę... użyć Elven accuracy Do Mhm. I to jest 12 i 9 20 trafią ja. go to no. tak damage Mam tak D1 D10 plus 4 To jest zaraz 228 eee, co, co tak robisz? Nic Modeluję kostkę Oni sam zrobił no w <laughs> No to wychylasz się Napinasz strzałę ty, ty, ty, cieszysz się każdą chwilą, bo wiesz, że zaraz... Zająco... No i się wbija cię ciwa w palce. <głos> <głos> ty ty puszczasz strzałę i on tam gada. No i nie, i będzie uziąpiło. I pada. To ja od razu wiesz jak. A ty, a ty wyjdź z tego do się oni, to, to oni, to oni nadasz, <głos> nie w ogóle nie widzicie tam mikańskie takich sobie strażników, nie? Znaczy ty. Ja Szwazle tak Nie, po no. co? No. No i ten jest? Ten... Nie wiem, jak drzwi. się dołączy, to też było coś takiego. Ta, tak, nie, lepiej spierdalać. Nie. nie, to mówiłem, że to, to nikogo nie ma ogólnie. To właśnie hmm. on pospakował specjalnie tą i no, Chyba, raz. że... Mam! Rzucę w nich wybuchową miksturą. Zobaczymy, jak to działa. Tak? No te... i właśnie, zanim, zanim zaczną Cię godnić, najpierw się ugaszą, nie? A jeżeli jest w ogóle Nie, to jest bardziej odłamkowy to nie jest granat, tak. nie, nie, no to będą kule chociaż Tak, <grym> się, <grym> to, nie to, nie... to, to błysieć, są zwykli ludzie czy te mobki takie śmieszne? Miliony, eee, znaczy, jest dwóch lepiej uzbrojanych, a ja Dobra, ty, ty, ty, ty, to wiesz. Z zapasa mniej więcej wybrała... Czekaj, jak to działa ta mam. bo ja nie życia Trzy kroki... da się skończyć, Wykorzystaj w prezentacji. tak, tak, no, no, tak Tak, tak. no, nie nie tak mnie Nie no, no, no, no, mnie no, no, no, no, kurwa tam był, gdzie no, no, Ci to no, takie no, no, no, nie no, to no, no, no, to no, no, no, się jak na no, To to I'll have a first one win ten I'll have a first one jest? ten I'll w kogoś, tak? Czy to e, jest obszarówka? obszarówka? Nie, to jest obszarówka Na 10, tył, tak? Within ten squares, tam jest cena. I'll have a ra, first one win ten No to jest jakby jeden kwadratik i każdy wokół niego Czyli taki 3 mm. na 3 tak. Dobra y, Plus 4 versus reflex. Nie wiem Na co mam rzucić, kurwa Ale oni są... Nie, zresztą 20 po prostu no tak. i podajesz 4. Aha czekaj, czekaj. Słuchaj, to ustalić. Już przynajmniej 14 lub nie ma. Dobra, więc tak. Już 4 to jest 18, ładnie. Ten zginął. I gdzieś I tu jest i I to rzucam kilka razy na damage, czy raz na damage rzucam? Kilka razy na trafienie i raz na damage. A kilka razy na trafienie rzucam? Tak. Dobra, to powiedzmy, że rzucam w tego. To tych trzech, to mówię jeden, tak? Czyli cztery. Czyli w tego. No, to załóżmy, dobra, na tego w środku. No to, to rzuciłem, 14, rzuciłem plus cztery to jest osiemnaście. 18. 18 na. Kontra co? Yy, versus Reflex Tego trafisz, tego teraz nie, te, ej, tego ej, z lewej Nie, teraz no, tego z Tego? No, nie no, w tego rzuciłem A w tego tak rzuciłeś? Rzuciłem. Tak,